Też. No to chcę. chcę ją. No to, to wszystko jest i tak... i tak prowincjonalne. Ty, ty tylko swoich Niemców tam nie spotkasz. Ja wiadomo. Goethe, Schiller, Schopenhauer. Ale, ale pojedynczo, pojedynczo. Teresa Orlowski. A ksiądz? Ja, ja chcę spotkać, wiadomo kogo chcę spotkać. Wilknął oklaski w Teatrze Studio w Warszawie. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawła Dymirskiego w reżyserii Julii Mark. To było słuchowisko na żywo, proszę państwa, specjalnie na stulecie radiowej jedynki. Wystąpili Monika Obara, Marcin Pępuś, Dominika Ostałowska, Maja Pankiewicz, Tomasz Nosiński, Mirosław Zbrojewicz i Przemysław Blusz. Prosimy o gorącą owację i w teatrze, i w... Przed razu oczywiście. Ale nam wspaniale tutaj muzykę skomponowali, stworzyli i zagrali na żywo. Mateusz Dębski. i Jakob i... Gomiński. Również wielkie brawa. Wielkie brawa dla reżyserów dźwięku. A Anna Balcewicz i Andrzej Brzoska. Nasi mistrzowie reżyserii. Proszę Państwa, w teatrze entuzjazm nie skrywany. My szykujemy się do drugiej części wieczoru, ale jeszcze mamy. Emocje nadzieje, nie stygną, drodzy nie stygną. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy aktorów, jeżeli Państwo wywołają ich gorącymi. Zapraszamy was serdecznie. Monika Obara! Oklaskami. Marcin Pępuś, Dominika Ostałowska, Maria Pankiewicz, chodźcie do nas. Tomasz Tosiński, Mirosław Zbrojewicz, Przemysław Blusz, zapraszamy jeszcze raz na scenę. A Julia Mark jest razem z nami, reżyserka przedstawienia. Weźmy, prosimy Julia. Julia, zapraszamy prosimy na scenę. Julię na scenę. Jest Julia. Julia, dziękujemy za dziś i prosimy o więcej. Dwustulecie jedynki nadchodzi wielkimi krokami. Powinnam dożyć. Gratulujemy. Tego wszystkim życzy i gratulujemy. Czy pani reżyser zadowolona? To raczej pytanie do widowni. Jak słyszymy widownia. Widownia zadowolona, zadowolona. na pewno. Bardzo, bardzo dziękujemy. W słuchowisku usłyszeli Państwo sporo muzyki, ale coś tak czuję, że ja mam niedosyt. Rafale, ty też? Ja mam zawsze niedosyt muzyki, zwłaszcza takiej. Liczymy na jeszcze parę taktów zagrzewających nas do boju przed dyskusją o Polskim Teatrze. Bardzo prosimy. Dziękujemy bardzo. Prosimy o oklaski. Mateusz Rzębski, Jakub Gumiński. Prosimy też o oklaski dla naszych gości na scenie, z którymi będziemy debatowali dzisiejszego wieczoru. Polska w teatrze, teatr w Polsce. Jest gospodyni Teatru Studio, czyli reżyserka, dyrektorka Teatru Studio. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest już rob... możecie wziąć mikrofony w dłoń wszyscy. Tak, na wszelki wypadek. Bo jesteśmy w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo. Lepiej będzie słychać zdecydowanie z mikrofonem. E, jedna z najwybitniejszych polskich reżyserek teatralnych i scenografek młodego pokolenia, Katarzyna Minkowska. Dzień dobry. Jest z nami, tak patrzę mu głęboko w oczy. Co prawda ta nazwa już jest zarezerwowana, ale ojciec i dyrektor wielu talentów. Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu, krytyk teatralny i kulinarny. Razem z nami jest. Jest również z nami Michał Walczak, dramatopisarz, reżyser, dyrektor warszawskiego teatru Rampa. Dobry wieczór. jest z nami Kamil Białaszek, reżyser teatralny, muzyk, raper, znany również pod pseudonimem Koza. Dobry wieczór Kamilu. Dobry wieczór Państwu. Yy, powiedziałbym, że jesteśmy w komplecie, ale być może jeszcze nasz komplet się powiększy. Możliwe, możliwe. Michał Zadara miał być razem z nami, może dołączy, chyba jakiś wykres go yy, zatrzymał, yy, chociaż, yy, chociaż my tutaj też możemy zapewnić tablicę z wykresami. Yy, Polska w teatrze Teatr w Polsce. No trudny temat. Jak przeczytałam maila od pani dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia, pani Pauliny Stolarek-Marat, właśnie z propozycją tematu naszego dzisiejszego spotkania, to załamałam się kompletnie, złapałam się za głowę, powiedziałam, nie, no to na pewno nie wyjdzie. Ja, optymistka i takie spotkanie o narzekaniu, o bolączkach, o problemach polskiego teatru, myślę, że to, no, nie wyjdzie. Niedobry Konto nie, dobry pomysł. To założenie, że mielibyśmy tylko narzekać. No właśnie pomyślałam sobie, że trzeba jakoś inaczej rozpocząć to spotkanie i postawić dwie pozytywne, dobre e, tezy na rozpoczęcie naszej e, dyskusji. E, pierwsza to taka teza, że widzowie chętnie chodzą do teatru w całym kraju, w całej Artyści Polsce. chętnie w teatrach pracują i występują, to jest moja też... No to mamy pierwszą, pie, pierwszą, taką, a druga, druga teza to taka, że rzeczywiście sprzeczamy się, kłócimy, nie zgadzamy, ale ten teatr jest taką przestrzenią jednak zgody. Bo niezależnie od tego kto siedzi obok państwa po prawej, po lewej stronie, czy zgadzamy się z poglądami przedstawianymi na scenie, czy nie do końca, to jednak w tym danym miejscu, w tej danej chwili wszyscy jesteśmy razem, czyli jesteśmy jednością. No, i myślę, że od tego zacznijmy. Natalia Korczakowska o jedności w teatrze. O tym, jak polski teatr jest silny. Nie, nie znam czegoś takiego. Jak okay. polski teatr jest silny, bo przecież pracowałaś, pracujesz również za granicą, masz e, wszelkie doświadczenie. Patrzysz Różnorodność na Różnorodność. Różnorodne, no właśnie. Ja, masz, masz, e, masz doświadczenie, masz spojrzenie. Jest i właśnie. on. Wielkie brawa, Michał Zadara. Michał Zadara. Michale. Proszę bardzo, miejsce czekało. Obiecałam publicznie, że zapewnimy ci taką tablicę, żebyś mógł rysować Czy nam. N no i co? I nie ma. No, no, i, pani inspicjent. Wracajmy do Was. Wracajmy, wracajmy. wracajmy, Natalia Korczakowska. E, dobry wieczór państwu, bardzo mi miło witać was e, w tak, w, przy tak wspaniałej okazji w Teatrze Studio. Wzruszyłam się bardzo, zwłaszcza, że zobaczyłam też Maćkę i uświadomiłam sobie, że ja byłam przy powstawaniu tego tekstu i że to 20 lat już stuknęło chyba nam przy tej okazji. I to jest 20 lat w polskim teatrze, który mnie ukształtował, że jest tego i w sensie dosłownym, i w sensie jednak na głębszym poziomie. I to jest jakby wspaniała przygoda całego mojego życia i um, oczywiście jest wiele kryzysów, um, o których będziemy pewnie rozmawiać, um, ale to jest możliwe dzięki teatrowi polskiemu. Polski teatr ma wyjątkową scenę, wyjątkowy rynek wyjątkowych zawodników takich, jak wspomniany już macie, którzy wyszukują talenty po całym kraju i dbają o to, żeby one miały możliwość się rozwijać i żyć z tej dziwnej aktywności. Plus Polski Teatr ma wspaniałą widownię, tak licznie obecną, na tego typu wybryku, jakim jest dzisiejsze wydarzenie. I teatr w ogóle, można powiedzieć, w czasach, w których tak wiele jest różnych alternatywnych możliwości zaspokojenia potrzeby tworzenia światów alternatywnych. Mówiłam, że nie ma widności, dlatego że nie ma jej do końca, ale to jest też siła. To znaczy tat jest złożony z indywidualności i te indywidualności pozostają sobą w ciągłym tarciu, co pewnie się pewnie tu jeszcze też zaraz objawi, bo mamy przedstawicieli bardzo różnych form teatralnych, różnych stylów i każdy pewnie wie sam najlepiej, jak to się robi, ale to, co jest wspaniałe, to jest to, że, ta, że to właśnie się składa na niezwykłą różnorodność polskiego teatru, która owocuje sukcesami światowymi tego teatru, takimi, chociażby jak kariera niesamowita Łukasza Twarkowskiego, który jest w tej chwili na szczycie w ogóle światowym teatru, u nas zrobił przedstawienie w Warszawie, The Employees, które jeździ po całym świecie, z czego jesteśmy bardzo dumni. I to jest wynik w ogóle całego tego środowiska. To nie jest po prostu tylko i wyłącznie samodzielna jednostkowa praca Łukasza, chociaż oczywiście ten mu nikt nie odmawia, ale też to, że wszyscy, tu siedzimy, żeśmy pracowali i tworzyli ten grunt. I po prostu ten grunt, który właściwie można powiedzieć, jest czymś niebywanym w XXI wieku. Czymś, co się pojawia na chwilę i znika. Czymś, co powstaje tylko i wyłącznie w zderzeniu i spotkaniu z ludźmi na widowni. E, którzy przychodzą i fizycznie biorą udział w tym rytuale, którym teatry jest, za co wam bardzo dziękuję. I to jest wyjątkowe. Czyli znajdujemy się w jakimś szczególnym momencie dla polskiego teatru według pani, nie wiem, czy według... się wydaje, że w ogóle my się znajdujemy w szczególnym teatru, momencie dla teatru w ogóle, dlatego że po prostu przyspieszenie, w jakim rzeczywistość nasza jest i po prostu ten rozwój technologiczny bardzo intensywny, przewartościowywanie bardzo szybkie wszystkiego, coś co dzisiaj jest rewolucją, awangardą, jutro już jest mainstreamem i trzeba nią jakby teatr aktualizować. To przyspiesza bardzo, zawsze tak było, bo to jest sztuka żywa, ale to przyspiesza coraz bardziej więc to jest, to jest trudne zadanie ogólnie rzecz biorąc. Ale nie wiem, czy się zgodzicie, ja to obserwuję z perspektywy tych kilku ostatnich lat, że ta zmiana następuje też, że jednak widzowie pragną wyjść z domu i przyjść właśnie do teatru, żeby poczuć magię y, żywego aktora. No, ale umówmy się, jakaś jest średnia wieku na widowni, dzisiaj nie licząc jakby też, nie? Czyli jaka? Na, na szczęście średnia wieku na scenie jest bardzo dobra. Trochę ją zawyża nasz ojciec, dyrektor, Maciej Nowak, ojciec wielu talentów. Maćku, dziękujemy ci za to. Dziękujemy i mamy pytanie od razu, żeby nie było zbyt łatwo. Czy twoim zdaniem współczesny teatr w Polsce stara się Polskę opowiedzieć, czy ucieka od tej opowieści? Ja myślę, że opowiadanie Polski jest takim wielkim wyzwaniem, które stoi przed naszym teatrem od pokoleń i właściwie z tym się każda generacja mierzy. Tutaj jest, tutaj są chyba, dwie, ze mną to trzy pokolenia. Um, ale no, wszyscy, wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteście, tak jak znam waszą twórczość a, a, i też uczestniczyłem po części w, w waszych projektach, no to to jest opowiadanie Polski, oczywiście pod rozmaitymi, w rozmaitych estetykach, w rozmaitych, pod rozmaitymi aspektami, ale to jest jakieś wielkie, wielkie naprawdę wyzwanie Polskiego teatru, by opowiadać o środowisku, o kraju. I to jest też coś trochę odmiennego chyba od, od tradycji teatralnych w innych krajach, bo tutaj polski teatr jakby znalazł swoją tożsamość pod koniec XVIII wieku, w przełomowym, dramatycznym momencie dla tej społeczności, dla naszego kraju. I te problemy były. Buzowały przez cały czas. I tak jak w kulturach innych narodów, na przykład wielkie poematy były ważne, inne formy uprawienia literatury, to jednak w Polsce tą formą, która najwspanialej wyraża narodową duszę, jeśli taka istnieje. No to są to y, y, utwory dramatyczne, no to jest ten, te, te dziady, które, y, y, które ciągle powtarzamy y, co, co, co, właściwie co sezon gdzieś jest premiera Dziadów, to jest y, Wesele. To jest też, utwór nie dramatyczny, ale jednak y, inscenizowany często, czyli Pan Tadeusz. Y, no w każdym razie to jest takie medium dla Polek i Polaków przez ostatnie dwa i pół stulecia niesłychanie ważne, fundamentalne. Michał tutaj zadara wziął mikrofon do ręki, czy to oznacza. Tak, żeby... bo to jest. Usłyszał jakby, jak dziady, słowo dziady, i nie, nie, już nie, wcześniej jak mówimy, jakby hasło naród, to jest zawsze jakby pytanie, kogo wykluczamy. Um, jak Maciej mówi, że jakby teat opowiada, um, że jakiś polski naród, no to jakby chodzi oczywiście o naród inteligencki albo naród szlachecki, i jakby teatr jakby ma i odczuwamy to bardzo dobitnie w, w pracy, którą teraz staramy się robić w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Um, jak Silnie dyskurs teatralny jest wykluczający dla olbrzymiej części społeczeństwa. Um, I jest wspaniałe esej Darka Kościńskiego z ostatniego y, miesiąca chyba, w której on, on pisze o, jakby o tym, że teatr za, w PRL-u tworzył tą inteligencję, nie dbał o tym, że, że my czuliśmy się inteligencją i, jakby, i że ci na zewnątrz, to oczywiście, co nie chodzą do teatru, nie są inteligencją, więc my jakby, jakby teatr służył do wykluczenia y, nieinteligencji, co pozwalało oczywiście inteligencji y, poczucie się narodem, co jest bardzo fajne, bo to jakby skutkiem tego są różne przemiany 89 roku i tak dalej. Niemniej jakby ludzie z klasy robotniczej są po, poza tym teatrem, wtedy jeszcze istniała. Dzisiaj bym nazwał tą klasę lu, ludzi pracujących. Um, i, a, i, I dalej Darek oczywiście to śledzi, że potem jakby nastał taki czas y, mojego pokolenia, w którym jakby krzy, krzyczeliśmy na tych, co jeszcze zostali w teatrze i jakby inteligencja się trochę poobrażała, już przestała chodzić i y, y, y, jakby ludzie, którzy dzisiaj tworzą powiedzmy tą jakby pracują w zawodach inteligenckich, redaktorzy, prawnicy i tak dalej, bo oni przestali przychodzić. Oni już nie, nie przychodzą e, do teatru. E, przychodzi branża do teatru, czyli jakby przychodzą ludzie teatru, przychodzą do teatru. E, I my gramy dla ludzi teatru oraz jakiegoś małe, małej niszy. E, I w momencie, kiedy to, jakby to nastąpiło, jakby te, ten, ten jakby antyinteligencki teatr, on miał, który jakby krzyczał na inteligencję, że jest taka wykluczająca, y, y, y, y, równocześnie nie wkluczając jakby większej części społeczeństwa, no nie, um, jakby ten, ten teatr jakby też miał tą samą cechę, że miał w wielkiej pogardzie ludzi pracujących. Um, I ludzie pracujący w Polsce chodzą do teatru, tylko że chodzą na objazdowe farsy, za które wydają dużo więcej pieniędzy, czyli jakby jak do Bydgoszczy, przy, w, w, do miasta, gdzie jest teatr publiczny, przyjeżdża farsa objazdowa, to ludzie, którzy pracują w, powiedzmy, w zakładach typu Żabka albo coś takiego, są gotowi wydać 250 zł na bilet, na bardzo, co my byśmy nazwali, złą sztukę, um, natomiast nie przyjdą do Teatru Miejskiego yy, w Bydgoszczy. Um, I to jest zjawisko, nad którym się zastanawiamy w Teatrze Polskim we Wrocławiu i myślimy o tym, jak stworzyć teatr, który idzie za tym, gdzie ludzie chcą chodzić. Czyli jak stworzyć teatr, do którego nie nasze środowisko by chciało chodzić, tylko do którego ludzie, których spotykamy w codziennie, by chcieli chodzić, także inteligencja. Ym, i, no i to jest ciekawe wyzwanie, że, więc że dla, od razu... Wagner już tak myślał, że ten Bayreuth Teatr to jest właśnie taki pomysł Brecht, że ty nie jesteś pierwszy w sensie takim, że mówię o tym, jakby doceniając wszystko, o czym mówisz, ale że, ta, że to jest wiecznie powtarzające się jakieś przekleństwo, co nazywasz nasze, że jakby ta próba w momencie, kiedy ona się odbywa jakby właśnie się systemowo i rzetelnie, to obraca się przeciwko. Sprawie. Nie? Natalia Korczakowska, wcześniej Michał Zadara, ale ja bym nie chciała, żeby to, co Michał powiedział, było w jakiś sposób wykluczające, bo oczywiście wszyscy tutaj na scenie zajmujemy się teatrem artystycznym. Niemniej to, że ludzie tak czy inaczej wybierają się i chodzą na komedię czy na farsę, to już jest pozytywne zjawisko i cieszymy się z tego. I mamy głęboką nadzieję, że taki teatr komercyjny przyciągnie także widzów do teatrów repertuarowych i teatrów publicznych i liczymy na to bardzo, bardzo mocno. Jest z nami to najmłodsze pokolenie, Kamil Białaszek, który opowiada o Polsce z perspektywy swojej małej ojczyzny. Taki jest chociażby pan Tadeusz, który zrealizował się właśnie w Teatrze Polskim w Poznaniu u Maćka. Ja mam pytanie przy okazji o tym wykluczeniu. To nie jest tak, że teatr w Polsce wyklucza pewne tematy. O pewnych tematach nie, nie interesują go pewne środowiska, pewne grupy społeczne i że to jest, czy to, czy to odczuwasz. Jako... Nie mam tak obszernego pojęcia na temat teatru w Polsce w ogóle, żeby powiedzieć, które dokładnie grupy zostały wykluczone. Ja jako grupa, która nie pochodzi z inteligencji jestem tu w tym momencie na scenie i uczestniczę w tej dyskusji, więc jest to też jakiś znak czasu i znak na to, że mimo wszystko można się przebić do tej Akademii Teatralnej będąc też prostym chłopem, że tak to ujmę, człowiekiem, który nie ma tego zaplecza ani rodziny, ani środowiska teatralnego za sobą, którego w to wciąga niej wkręci. Myślę, że to jest pewna odpowiedzialność zbiorowa jako tego środowiska nasza, żeby tych ludzi, którzy mają do teatru nie po drodze po prostu zachęcić do tego, pokazać im też, że ta wizja tego teatru, która na przykład wśród moich kolegów była popularna, że tam są jakieś sztuki po prostu w kontuszach wystawiane ludzie z kijem, nie powiem gdzie, pokazać im, że te czasy już odeszły, już się skończyły i że jednak teatr współczesny zezwala zarówno odbiorcy, jak jak aktorowi na scenie na większą wolność, na większą subwersję i na większe Przekroczenie niż było to może za czasów, kiedy był w teatrze, jak miał 10 lat powiedzmy taki człowiek. Więc z drugiej strony mówimy też o tym problemie polskości. On się przewinął jako czymś, co musi być ciągle przepracowywane. No ja na przykład w Akademii Teatralnej zauważyłem pewną bardzo silną tendencję, że romantyzm trzeba jakoś skomentować. To znaczy mi mówiono, że jeżeli nie komentujesz romantyzmu jako reżyser, to to też jest komentarz. To znaczy, że tak mocno przylgnęło do nas to, że reżyser teatralny to jest człowiek, który jakoś przypracowuje romantyzm, jakaś taka wizja bardzo śmieszna w sumie, ale, ale rzeczywista, i to, że ta konfrontacja z tą polskością musi zajść na pewnym etapie jakiejś kariery artystycznej czy, czy pracy reżysera, no to to jest dalej pewien, pewna norma. I ja mam pewną tezę dotyczącą tego, dlaczego tak jest. A dlatego, że romantyzm poza tym, że jest matrycą, przez którą możemy jako Polacy mówić o polskości i analizować samych siebie, jest też całkiem dojną krową. To znaczy, jest też czymś, co wiąże się bezpośrednio z ideami patriotyzmu, afirmacji państwowości, czymś, co zawsze można puścić na 1, 2 czy 3 maja w teatrze telewizji, czymś, co można było, <grych> e, dodam. E, więc e, wydaje mi się, że taka perspektywa na romantyzm jako coś, co jest jednocześnie kluczowe dla polskiej kultury, a e, czy tym jest przydatne politycznie, czy przydatne do formowania pewnych społecznych więzów, no to myślę, że, że od tego się jeszcze długo nie uwolnimy. Czyli romantyzm jest nam wygodny w pewien sposób? No, musielibyśmy w takim wypadku znaleźć jakieś teksty współczesne albo jeszcze dawniejsze, którymi tą polskość przepracowujemy, no bo przecież nie przestaniemy jej przepracowywać nigdy. Kamil Więc, Białaszek. Tak, wydaje mi się, że jesteśmy na niego skazani. A my jesteśmy w Teatrze studio, siedzimy i debatujemy, rozmawiamy o Polsce w teatrze i teatrze w Polsce. E, trwa audycja specjalna z uwagi na stulecie programu pierwszego Polskiego Radia. Jest z nami Kasia Minkowska, która... Y, Burzy się chyba na to rozróżnianie teatrów i nie do końca lubi pojęcie na przykład teatr mieszczański. Nie, nie lubisz, że, że się określa konkretnie czy nazywa teatry. Muszę, muszę powiedzieć, że jest coś takiego w określeniu teatr mieszczański, że osoba, która go używa, zazwyczaj używa go pejoratywnie i to jest pytanie, z jakiej pozycji mówi ta osoba, która używa tego określenia, w związku z tym ja mam z tym dość duży kłopot i ten teatr mieszczański odnosi się i do tego, co, co powiedział Michał, do tego, co powiedział Kamil, bo ja mam jakąś taką intuicję, dlaczego ci ludzie nie chodzą. Bo też rozmawiam z różnymi osobami z różnych grup um, kulturowych, że tak powiem. No i w szkole, rodzice w innych dzieci w Warszawie i im nie przychodzi do głowy, żeby pójść do teatru dramatycznego, do teatru studio. Oni mówią idę do teatru, gdzie mam iść? Chyba pójdę do kamienicy. I przychodzą im do głowy tylko te rzeczy, dlatego że jest tam coś, co znają. I to są aktorzy, których widzą w telewizji. To jest niby proste, ale to jest bardzo ważne dla nas na przykład, bo my środowiskowo, jeżeli chodzimy już do teatru, jeżeli zaczęliśmy w którymś momencie chodzić do teatru, chodzimy na to, co znamy, czyli na ten teatr, który znamy. Czyli ja w wieku 16 lat, jak kupiłam pismo Teatr w Empiku z jakiegoś bardzo dziwnego powodu, do tej pory nie umiem określić mojego impulsu, zobaczyłam zdjęcie z Apolonii, pojechałam na te Apolonie, to już jest moje środowisko, bo ja to zobaczyłam, to jest mi znane. I wtedy szukam dalej co jeszcze może być mi znane i w ten sposób e, się z tym zapoznaje. a to był przypadek, że ja to zrobiłam. <grym> tak naprawdę jestem tu z przypadku, umówmy się. E, I myślę sobie, że ci ludzie też potrzebują czegoś, co na co pójdą, na temat, który nawet nie przeczytają opisu, tylko myślą sobie pójdę na tego aktora, dlatego te objazdowe spektakle działają, bo chcesz zobaczyć tego aktora, na przykład tego Zamachowskiego, który jest wybitnym aktorem, jakby to, tą Krystynę Jandę, dlatego ten teatr działa, bo chcesz zobaczyć coś, co, co znasz, co pokochałeś, jakąś emocję, którą pokochałeś w tym aktorze na przykład. No tu, a tu na przykład czternastogodzinne dziady, no tak. I jak tu pójść do teatru na 14 godzinne ja sobie, dziady, to już p... trzeba ale naprawdę jest... kochać, kochać teatr, ale jeszcze... Te, bo jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy ten przypadek. Dzisiaj już przypadkiem nie kupiłabyś teatru w Empiku to jest też on nie jest wydrukowany bardzo apelujemy tutaj do redaktora Tomasza Platy, drukujcie teatr. To jest też charakterystyczna rzecz, że nie mamy drukowanego dobrego miesięcznika, czy tam tygodnika, czy dwutygodnika. Ale mamy internet i teraz jest zupełnie inaczej się czyta, inaczej się dochodzą te treści. Nie wiem, czy trafiliście na tę rolkę przy okazji skrolowania internetu, że Quentin Tarantino stwierdził, że będzie reżyserem teatralnym od tego momentu, dlatego że w tej dobie i i filmu, i y, platform streamingowych. Film nie ma już takiej wartości, a w teatrze możesz zamknąć ludzi i oni muszą na to patrzeć, co im pokazujesz. Więc to jest jakaś taka wyjątkowa I, Nie boicie rzecz. się, że polscy filmowcy też Wam będą zabierać pracę? Już, no, już to się rzeczywiście y, dzieje. Ale jeszcze wróćmy do kilku wątków, y, y, y, bo y, Kasiu wspominałaś o tych y, teatrach popularnych, y, cieszących się sławą. Y, Michał Walczak y, jest współtworny twórcą pożarów w burdelu, który przez całe lata gromadził właśnie e, taką ogromną publiczność. E, Michale, na targówku dalej kontynuujesz e, swoją przygodę z teatrem, bo tam i powstają e, spektakle musicalowe i muzyczne i też powrócił pożar w burdelu. To opowieść o Polsce i ta ostatnia, zwłaszcza o Polsce, była sobie polska taki nosi tytuł, ostatni spektakl pożarów w burdelu. No tak, to jest y, taki spektakl, który próbuje odzwierciedlić taki moment, gdzie ta wielka historia się wdarła w nasze życie. Y, społeczne i takie lokalne, y, przez te całe zagrożenie geopolityczne. Więc my mutujemy cały czas rodzaj rozrywki y, i to, co mnie ciekawi, jak słucham tutaj was, to myślę, że ten etos romantyczny czy tam inteligencji, on się zderzył z rynkiem y, i coraz bardziej się zderza, co w rolach, mm, nie wiem, Michał, a Natalia, Maciek i ja, dyrektorów, to też ciekawe jest spojrzenie od strony ekonomii na teatr, dla mnie na przykład bardzo, bo myślę, że w systemach ekonomicznych teatrów to się trochę odzwierciedla, że na przykład są teatry bardziej artystycznie finansowane z, takim, z taką licencją na na przykład spektakle, które nie muszą koniecznie zarabiać i są też teatry, tak jak Rampa na przykład, pod dużą presją sprzedażową i wiecie, to też otwiera na inny rodzaj myślenia o widowni, bo ja też czytam esej profesora Kosińskiego o tym teatrze postinteligenckim, ale myślę, że on jest z pozycji bardzo takich właśnie elitarnych pisany. A mnie na przykład ciekawi to, że patrząc na rampę, na repertuar teatru popularnego warszawskiego, na Targówku, yy, trudnej dzielnicy takiej yy, mało kulturalnej, gdzie my pewną rolę odgrywamy właśnie też jakby rozgrzewania może dzielnicy, to wiecie, ciekawe jest to, że ja widzę, że wokół spektakli się tworzą pewne społeczności. I to mnie ciekawi. Ja nie widzę jednej widowni. Nie ciekawi ten proces grupowania się ludzi wokół e, pewnych kodów. No nie wiem, wokół depeszy się grupują fani DPS Mod na przykład u nas, wokół pożarowo, burdelowej widowni, fani jakby szybkiej rozrywki, komentarza, e, jakiejś takiej intelektualnej rozgrywki ze, ze światem. Są jeszcze fani muzykali na przykład. I ciekawe jest obserwowanie tych plemion, bo myślę, że ta widownia się trochę rozpadła. E, ona się szuka, de, redefiniuje i My musimy też to obserwować i ja wprowadzę taki temat, który mnie najbardziej ciekawi też jako dramatopisarza, bo pożar był kabaretem, który bardzo impulsywnie reagował. Teraz jako dyrektor odpowiedzialny za repertuar y, ludzi i tak dalej nie mogę sobie pozwolić na takie szarżowanie, że co, co miesiąc nowa premiera, więc ciekawi mnie to pytanie y, od strony też tekstów i repertuaru i dramaturgii współczesnej, na ile się ścigać z tą Polską i z rzeczywistością, a na ile tak to stabilizować, y, o jakieś metafory opierać, wiecie, takie y, narracje, które się nie zużyją szybko, a rzeczywistość prowokuje do, do reakcji. I ja przyznam, że czuję taką schizofrenię takiego Jekyla i hajda, bo mnie kusi, żeby bardzo szybko reagować. I na przykład miesięcznik też pewnie dlatego w internecie wychodzi, bo szybko można czytać recenzję i to też Wydaje, jest to zaleta. Taniej można pisać też teraz. Tak, y, ale myślę, że my wszyscy stoimy przed takim dylematem, bo rzeczywistość nas wzywa do działania, ale za chwilę to te tematy mogą się zużyć. I jako tacy też menadżerowie me, metafor, nie wiem, jak to powiedzieć, ludzie, którzy, wiecie, wykuwają jakieś uniwersalne też opowieści, to ja na przykład patrzę na dramaturgię i mnie to ciekawi, co się dzieje z tekstami, bo to tak zabulgotało teraz trochę, że Gosia Sikorska napisała, Mistrzok, taki, taki artykuł sfrustrowany frustru, odejściem od dramatu, jako takiej jednostki. Dramatopisarka, dramaturzka. Tak, powiedzmy. tak, gdzieś pomiędzy jesteśmy, to jest ciekawe. Dużo scenariuszy powstaje pod reżyserów i temat, szukamy tego dramatu i być może w tym, jak podchodzimy do tekstu też się odzwierciedla to, jak myślimy. No i dużo też jest tych autorskich jakby postaci, tak jak właśnie, nie wiem, właśnie Kamil, e, e, dużo ludzi pisze też, sobie, więc też spojrzę na tą dramaturgię, co się dzieje z tą opowieścią o, o Polsce od tej strony. Ale to Michał Zadara to ci właśnie. powie, jak sięgać po, po literaturę i co robić, jak ją wystawiać, jak czytać klasykę. Po literach to jest przepis to tylko na sukces. Klasyka to, dzisiaj Nie, to, jest to jest przepis na sukces. Dekoracja czy, czy jednak pretekst do rozmowy? Jeszcze raz, poproszę. o Czy klasyka o to dzisiaj tylko dekoracja czy pretekst do rozmowy? Nie wiem, nie wiem. Znaczy ja mam, staram się myśleć o teatrze jak myślę o, ja bardzo oczywiście pochodzę z bardzo niszowego świata sztuki. Mój zespół Instytut Prawa Performatywnego robi bardzo, bardzo, bardzo specjalistyczne sztuki, które są bardzo trudne do oglądania. Nie ma w nich nic pięknego i gramy je dla bardzo elitarnej malutkiej widowni. Jakby ja jestem częścią tego też świata artystycznego teatru. Mamy rezydencję w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jakby to jest bardzo, y, ja absolutnie jestem z tej, z tej niszowej, z tego niszowego świata. Natomiast y, w teatrze, który prowadzę we, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, y, to jest teatr, który będzie miał, jak skończymy wszystkie nasze remonty, do sprzedania 1200 miejsc codziennie. 1200 miejsc codziennie. I są jakby inne teatry, które mają do sprzedania, powiedzmy tam na przykład Instytut Grotowskiego, robi spektakl, który będzie zagrany tam trzy razy powiedzmy i będzie na nim w sumie 800 osób. W sumie. W sumie przyjdzie czy 900. Oba będą opisane tak samo w czasopiśmie teatr, tylko że my mamy tam 10 tysięcy, czyli 20 tysięcy widzów, a tam mają 800. Ale jakby z punktu widzenia krytyka czy recenzji są, są tak samo opisane. Ym, znaczy inaczej, no bo tamte jest brany pod uwagę jako dzieło sztuki, a nasze jako raczej rozrywka dla mas. Ym, I teraz nie, i ja mam wrażenie teraz, jak robimy ten teatr, że jakby jesteśmy, ja jestem w innej branży. To znaczy jak jest na przykład właśnie Instytut Grotowskiego czy, czy właśnie takie teatry bardzo artystyczne w Warszawie, czy w innych miastach. Jakby to, to jest jakby inna branża, to jest branża sztuki i, i to jest jakby branża, w której ja nie robię. Ja teraz robię w branży sprzedawania biletów na bardzo masowe wydarzenia i to mnie bardzo interesuje, bo mnie interesuje na co duża widownia, szeroka widownia kupi bilety. I jak patrzę sobie i, i wiem na co kupi bilety, mianowicie na komedię. I też bym mógł bardzo długo o tym rozmawiać, dlaczego komedia jest ważna de dla demokracji. Komedia ważna dla demokracji. Moim zdaniem artystycznie my, środowisko, jesteśmy cały czas jakby w y, y, mentalnej przestrzeni y, tragedii. Czyli musimy powiedzieć o Polsce i jakie mamy problemy w Polsce, prawda? Jak, jak, I dlaczego nam się tak nie udało? Dlaczego jesteśmy przeklęci? Ale my nie jesteśmy przeklęci. My mamy wspaniale funkcjonujące państwo, y, mamy świetne miejsce do mieszkania i mamy problemy do rozwiązania. I to jest obszar y, komedii właśnie. Więc jakby komedia jest tym, jest tym dla mnie, tą dziedziną, gdzie łączymy, właśnie stwarza, stwarzamy przestrzeń społeczną dla dużej części społeczeństwa, czyli że teatr się staje trzecią przestrzenią, gdzie mogę pójść wieczorem yy, i po prostu yy, odczuwać przyjemność, odczuwać przyjemność. Yy, i bardzo mi na tym zależy, czyli że jest Dobrze działający bufet, dobra kawa Dobre ciasteczka, krzesła są wygodne y, Rozumiem co jest na scenie I są ludzie wokół mnie, którzy się śmieją y, To jest dla mnie przyjemny nie wieczór jest Nie jest zemsta, dla mnie, na przykład, Nie jest tak? dla mnie przyjemnym wieczorem i, jakby, I też nie mam nic przeciwko temu, że są artyści Którzy chcą jakby mówić prawdę Ze sceny i tłumaczyć, diagnozować Oraz pokazywać rzeczy niezrozumiałe To nie jest dla mnie problem, tylko ja nie robię w tej branży Jakby nie, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć Zostali Państwo właśnie Dyrektorstwo robią w tej branży, czy w innej? Maciek Nowak się przysłuchuje. Ym, znaczy, y ja też nie robię w, w branży 1200 i się, jak to przypomniałeś, ile jest miejsc na widowni Teatru Polskiego w Wrocławiu, to mi się zrobiło zimno i gorąco. Wiesz, co to znaczy. Y tak, y ale też to była... To jest też siła Teatru Polskiego we Wrocławiu, przecież tam funkcjonował przez lata ten klub 1220. Właśnie to jest ilość miejsc na widowni. To jest. I, to, i, I pani Hanna Hannowa i wcześniejsi dyrektorzy potrafili uruchomić ten potencjał Teatru Polskiego we Wrocławiu. I to był jeden z najważniejszych teatrów w Polsce i jest do dzisiaj. I życzę, kibicuję ci serdecznie i twoim, y, twojemu zespołowi, żeby wrócić do tej świetności niegdysiejszej, bo ten potencjał istnieje. Ale też się cieszę, że ja w tej chwili od dekady funkcjonuję w Teatrze Polskim y, z kolei w Poznaniu najstarszym nieprzerwanie działającym teatrze w Polsce. 150 lat właśnie obchodzimy. Teatrze zbudowanym przez społeczność poznańską półtora wieku temu i w tym teatrze malutkim jak bombonierka jest z 220 miejsc kolei. I jest to s -s -s -słodkie, s słodkie jak bombonierka wnętrze, na tej naszej równinie między wschodem a zachodem często przechodzą rozmaite armie i dzieją się rozmaite kataklizmy, więc teatry, a teatry są łatwopalne, więc Niewiele z takich miejsc czy w ogóle w ogóle nie ma takich teatrów w Polsce, a ten jeden przetrwał. I dla mnie w tej chwili w Teatrze Polskim w Poznaniu najważniejsze jest, żeby utrzymać ciągłość tej służby rodzaju służby dla lokalnej społeczności. Na fasadzie tego budynku jest taki słynny, słynny napis Naród Sobie, bo był to teatr ufundowany przez społeczność polską na terenie Królestwa Pruskiego i Polacy, Polonia zbierali pieniążki i wybudowali sobie teatr i ta misja ciągle wisi w postaci napisu na fasadzie, ale też i takiego czegoś, co my dokładnie czujemy. Ale jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo, bo akurat przy okazji tego jubileuszu um, sięgliśmy do historii teatru i namówiłem um, Poznański Ośrodek Telewizji Polskiej do stworzenia serialu o historii naszego teatru i powierzyłem um, przygotowanie tego serialu dwojce naszych um, kolegów. Um, reżyserowi Konradowi Cichoniowi, aktorowi, reżyserowi i Andrzejowi, i Andrzejowi, jak się Andrzej nazywa? Andrzej, uciekło mi nazwisko. Andrzej, zaraz sobie przypomnę. Zależy, który Andrzej, bo jest ich kilka. Andrzej Błażewicz, o przepraszam, Andrzej, przepraszam. I, i, i oni pokazali, z, z, p, p, p przejrzeli archiwa Telewizji Polskiej, radia właśnie, Polskiego Radia i zrobili pięcioodcinkowy serial. I to miał, miało tak niesłychane znaczenie dla zbudowania tożsamości naszego zespołu i osób funkcjonujących u nas i również i widzów, bo nagle się okazuje, że przez tą scenę przeszły naj, największe nazwiska Polskiego Teatru od Heleny Modrzejewskiej poczynając, że przez 150 lat to, było, to była scena i miejsce niesłychanie ważne dla Wielkopolski i w ogóle dla Polski dla Polski w ogóle i oni jakby odzyskali godność, zrozumieli, że to jest ważne miejsce, że to nie jest coś, co wciskamy yy, młodzieży znudzonej, yy, czy, czy tam musimy wynajmować przestrzeń, żeby zarabiać pieniądze na jakichś komercyjnych imprezach, tylko zrozumieli, że ta przestrzeń ma swoją godność, która została jakoś uwznieślona przez, przez przeszłe pokolenia. I ja na ten temat bym chciał... Tylko powiedzmy, że i tym sposobem Maciej Nowak zachęcił Państwa w Teatrze Studio i naszych słuchaczy w programie Pierwszym Polskiego Radia do obejrzenia tego serialu. Po prostu. To była ta zachęta. Michała Michał tak, na ten temat ciągłości. Super ważne. Yy, scena pisania listu yy, przez dyndalskiego i, i Cześnika. No nie? Yy, w, teatrze, w teatrze komedia mam taką inscenizację zemsty, gdzie jest ta scena. To jest scena jakby taka ariowa, że jakby na tą scenę się przychodzi do teatru czy dawniej się przychodziło, gdy się wiedziało, miało się w pamięci różne zemsty, więc chciało się zobaczyć jak jest rozwiązana scena pisania listu. Ym, jak to się dzieje? Jak to się dzieje w Teatrze Komedia w Warszawie, który naprawdę mi jakby dużo rzeczy wytłumaczył, jak może działać teatr, który właśnie służy... Bo tam też jest duża kru, ...służy widocza. właśnie 500, 500 osób co wieczór. Służy ludziom pracującym, czyli ludziom, którzy nie są, tak bym nazwał, ludzi, którzy po prostu chodzą do pracy, nie są w świecie sztuki i wieczorem idą dla przyjemności... To jest jedyny moment w życiu, czy pierwszy raz w życiu ludzi, którzy się śmieją na tej widowni, gdy się śmieją z tego samego żartu, co ich babcia. To nam uświadamia skolonizowanie i zniszczenie polskiej kultury. To jest jedyny raz, jak mamy osobę czarną w Ameryce, to dziadek zwykle znał Szekspira, którą zna dzisiaj ta osoba czarna w Ameryce. U nas w Polsce nie ma szansy, że ktoś, że twoja babcia się śmiała z czegoś, z czego ty się śmiejesz. Z wyjątkiem tej zemsty. Um, więc jakby robienie teatru, wracam do pierwszego pytania, um, które jest oparte na um, klasyce tej jakby absolutnie kanonicznej, um, odbudowuje nam po prostu tożsamość. I wracam jakby do tego, co krytykowałem na początku, o jakby o narodzie, nie? Ale my jesteśmy tak strasznie, tak strasznie zniszczeni skolonizowani. tak bardzo jesteśmy niestąd, że tego, że ta ciągłość, o której mówi Maciej, jest tym czymś, co przywraca ludziom y, no, ich własną pamięć i, i historię. I to, i jak to się dzieje dobrze i wtedy jakby dla, wtedy czujemy, jaką zbrodnią są te złe zemsty. Nie, no bo każda zemsta jest zła, którą wy widzieliście. Y, jakby zemsty są zawsze złe. Y, I potem jakby i, dla, I dlaczego jest tak ważne, żeby robić klasykę do, dobrą? Y, a, a jest tak dużo złej. Ja widziałam w, tę dobrą właśnie w, w ogóle chyba się opłaca dobre ta, spektakle komedia. robić. Ale tylko pani, a propos ciągłości, o pani Natalii jeszcze nie zapytaliśmy. Tak, ale właśnie chciałam o tej ciągłości wrócić do ojca, bo przecież i Michał Zadara, i Kasia Minkowska, i Kamil Białaszek. Natalia chyba też współpracowałaś z Maciem Nowakiem. Przecież Maciek, Maciek też, mnie ze szkoły wyciągnął po prostu. No właśnie. Prosto do nie skończyłam Mac przez niego studiów reżyserskich, bo mnie zabrał do teatru E, wtedy jako asystentkę, e, ale, ale absolutnie jestem w tym stadzie. Teatry wybrzeże niegdyś. Potem też instytuty teatralne, które kierowałeś. Maćku, zawsze interesowało cię poznawanie perspektywy młodych i patrzenia młodych na teatr, ale tym samym patrzenia na Polskę. To było ciekawsze, to jest ciekawsze? To znaczy ja funkcjonuję w takim poczuciu długu, który muszę spłacić, bo jak byłem bardzo młodym człowiekiem. E, studiowałem historię sztuki, e, zostałem przez tak pewien przypadek, ale jednak wezwany przez profesora Zbigniewa Warszewskiego, legendarnego e, historyka teatru, autora takiej książki, którą wszyscy ludzie teatru znają i również we, w, w, w szkołach jest, również powszechnych jest e, e, czytana, czyli krótka historia teatru polskiego. Dla niektórych to zmora. Nie, to jest wspaniała lektura. To jest przyjemna bardzo lektura. Zaniała na lektura. pewno czytałaś ją. No, oczywiście. <grych> I, I będąc naprawdę bardzo młodym człowiekiem, zostałem do profesora wezwany, żeby coś, bo, bo dowiedział się, że na historii sztuki jest ktoś taki, jak, jak, kto się interesuje teatrem i postanowił wykorzystać moje jakieś takie skillsy właśnie historyczno-sztuczne dla, dla teatru i wciągnął mnie w, te, w tę branżę. Ja mam takie poczucie, długu, że ten gest, który wykonał profesor wobec młodego człowieka muszę spłacać i muszę wykonywać wobec kolejnych pokoleń. Bo tak się zdarzyło w Polskim Teatrze po, wojnie, po, po II wojnie światowej, kiedy weszło to heroiczne pokolenie Kolumbów, tych ludzi, którzy przeżyli okupację, cały wysiłek wojenny i oni prosto z frontu weszli do teatru to było pokolenie, pokolenie Dejmka, pokolenie Łomnickiego i, i wielu innych tego typu, Hanuszkiewicza, tego typu wielkich postaci. I to byli ludzie, którzy mieli, no, wiele przeszli w życiu i jak już wleźli do tego teatru, to do końca XX wieku w nim siedzieli i niespecjalnie myśleli o tym, żeby wciągać nowe pokolenia, bo oni rzeczywiście byli bohaterami, oni byli pomnikowymi postaciami, ale zablokowali będą się jednocześnie wspaniałymi, wielkimi artystami, ale jednocześnie zablokowali pewną wymianę pokoleń. I ja to obserwowałem w latach 80. i 90., kiedy właśnie ich wielkości też w dziwny sposób się degradowały poprzez to, że właśnie nie dbali o swoich następców. I bardzo się tym wtedy przejąłem i to odczułam jako moją podstawową misję, żeby wciągać ciągle młode osoby do, teatry, do pracy w teatrze. Jest i, I serce mi rośnie, Jestem naprawdę jestem dumny, że Oczywiście, mogę wielkie serce na w dłoń. takim gronie w tej chwili tutaj siedzieć. Przypomnijmy, że siedzimy w Teatrze Studio. Słuchają Państwo dyskusji Teatr w Polsce, Polska w Teatrze. W programie pierwszym, w programie w programie polskiego, pierwszym Radia. polskiego Radia. I mam takie pytanie od razu. Czy niezależność Polskiego Teatru jest realna, czy deklaratywna? Tak. Ja chciałem tylko jakby powiedzieć, nie wiem czy to jest o niezależności, że jakby musimy pamiętać o wyjątkowości naszego systemu, którego nie ma nigdzie indziej na świecie, bo my trochę o tym zapominamy. Ale ten system, który my mamy jest tylko w Europie Środkowej. On jest, nie tylko, on jest tylko w Polsce, w Austrii, w Niemczech, poniekąd w Szwajcarii. Mówisz o finansowaniu. Mówię o tym, że są teatry w każdym mieście finansowane przez państwo, do których można chodzić prawie że codziennie i tam są sztuki, na które można, które można oglądać i to nie kosztuje strasznie dużo i to nie jest część yy, przemysłu. Wysłu. Tylko to jest część, jakby to jest służba, jak to się nazywa, utilities, czyli jakby tak jak woda, kanalizacja, transport publiczny, jak to są? Co to, to są? Usługi publiczne. To jest usługa publiczna. Jakby teraz jest w Polsce i w Austrii, w Niemczech i w Czechach już prawie, że nie, jakby, ale w środkowej Europie tylko istnieje jako usługa publiczna. To już nie istnieje we Francji, to już nie istnieje we Włoszech, to już nie istnieje w Hiszpanii i na pewno nigdy nie jest to istniało w Stanach, w Anglii jest zupełnie inna tradycja. I to jest jakoś zupełnie niesamowite. Y i jest wielkim skarbem i dlatego tak się martwię tym zjawiskiem uniszowywienia teatrów artystycznych, gdyż żeby społeczeństwo nie zauważyło, że ten teatr nie jest im do niczego w sumie potrzebny, bo się tylko zajmujemy swoim środowiskiem, bo tak seksji nam się wydaje to, co robi się w Londynie czy w Stanach czy coś, gdzie właśnie już tylko ludzie sztuki się zajmują teatrem, więc to może być bardzo wyrafinowane. Sami sobą trochę. Może być bardzo wyrafinowane, bo jest kompletnie oderwane od jakiejkolwiek bazy. Pani Ale Natalia trochę, ja uważam, że trochę to jest kokieteria z waszej strony, bo przecież Cudzoziemka Kasie Minkowskiej, czy Pan Tadeusz o, y, y, Kamila, czy y, Twoje spektakle, Michale, czy Natali spektakle tutaj w studia spektakle. Michała Walczaka również, to są spektakle oglądane, spektakle głośno komentowane, pozytywnie recenzowane. Na te spektakle się chodzi, a jednak cały czas mówicie o, o tym negatywie, o tym, że brakuje tego widza. Odejdźmy trochę od tego. Ja myślę... Właśnie. Bo to właśnie można z nostalgią w przeszłość albo z nadzieją w przyszłość, i mi jest jakaś ta druga wersja i wydaje mi się, że tutaj problemem jest nie tylko elitarność, tylko też to, że po prostu potrzebujemy nowego rodzaju relacji z widownią, której jakby uwaga się przekształca. Jest taka wspaniała książka Claire Bishop, krytyczki teatralnej niedawno odkryłam, w której ona bardzo precyzyjnie analizuje to, jak zmienia się uwaga w ogóle nasza społeczeństwa, człowieka jako jednostki i za to, co z tym idzie widowni, że my już nie mamy czegoś takiego, że potrzebujemy jakby tak bardzo oglądać w skupieniu wielogodzinnego dzieła sztuki, które podziwiamy, konsumujemy i które potem oceniamy. Tylko, że my mamy bardzo rozproszoną tę uwagę, ale to nie musi być koniecznie, e, że tak powiem, e, problem, to może być też atut i ja zawsze w takich momentach też myślę sobie o teatrze greckim, znaczy, który uwielbiam i który zawsze dla mnie jest inspiracją, czyli w ogóle źródłach teatru jako takiego. Myślę sobie o tym, bo to poczułam raz, jak byłam w amfiteatrze rzeczywiście greckim, i poczułam, co to znaczy zapełnić taką widownię. To jest dopiero widownia, którą trzeba zapełnić i ta widownia zapełnia się godzinami. I co to oznacza? To oznacza, że tak jak naprawdę podstawą teatru jest życie społeczne tej widowni, jakby w tym amfiteatrze. Dopiero jak oni się zbiorą, jakby zjedzą, przywitają ze wszystkimi, przegadają wszystkie swoje plotki i tak dalej, to dopiero wtedy wschodzi słońce i zaczyna się dramat. I teraz my mamy coś takiego, że my funkcjonujemy w starym systemie, który nie odpowiada jakby w ogóle naszym czasom, w scenie pudełkowej. Przez tę scenę, prze, w studio, przeorana prze, prze, prze została przez Józefa Szajny i wszystkie możliwe awangardy, ludzi, którzy próbowali to zmienić. Było trudno, bo konserwacja zabytków jednak stoi o ale Chodzi po prostu mi w skrócie o to, że my powinniśmy jakby, my powinniśmy. My czekamy na wizjonera, który, kogoś w rodzaju Brechta, ale który nie tylko przywróci jakby teatr społecznie ludowi, bo będzie on dla niego dostępny jakby intelektualnie, ale kto wymyśli przez efekt obcości, albo coś na miarę efektu obcości. I ja bardzo wierzę, że nowa technologia i to przyspieszenie, które obserwujemy i które nas alienuje i my stoimy w takim jakby obliczu czegoś takiego, że albo będziemy jak malarze, którzy jak wymyślono fotografię założy się, że siedzieli w kawiarniach i rozmawiali o tym, że to w ogóle nie ma szans, że portret jak się maluje, to po prostu wtedy patrzysz na tego swojego modela, wchodzisz głęboko w jego całą strukturę i że to po prostu jest prawdziwa sztuka, a fotografia to przecież jest jakiś żart i maszyna i tak dalej, tylko że my po prostu staniemy na wysokości zadania i przepchniemy po prostu ten okręt przez te Yy, yy, symboliczną górę po prostu, bo, bo jest w naszych rękach, jakby w stronę świata, w którym jakby patrzy się inaczej, w którym uwaga jest kształt, yy, kształtowana inaczej. Yy, nie będziemy udawać, że tu się, się jakby nic nie zmieniło, bo, do, bo jeżeli będziemy udawać, to po prostu zamienimy się w rodzaj rezerwatu i yy, to niezależnie od treści, które będziemy sprzedawać, jest raczej nieuniknionym yy, losem, więc yy, um, no Etalia właśnie, nowa, nowa to... fala w teatrze, przepchniemy to? Znaczy, zmienimy to? Pójdziemy za tym? Kamil z nadzieją patrzy. Nowa fala w teatrze, chciałbym tylko zaznaczyć, że jakby ta kategoria młodości, o ile oczywiście przystaje do mnie, to e, zaczynam się nad nią zastanawiać, to znaczy na jakim etapie przestaje się być młodym reżyserem i co jest potem, staje się no. średnim... No było Michał, Michał Zadara wciąż jest młodym reżyserem. Czy Michał Walczak jest? też. Więc tak, no to, właśnie, że te, to jest pojęcie jak na... Koło Młodych Kardiologów, gdzie najmłodszy e, członek e, Koła Młodych Kardiologów ma 65 lat. W ZSMP też tak było, że tam dosyć... Ja zauważyłem na przykład, że na rapowego pana Tadeusza przychodzi publiczność, która no, z założenia tak 16 lat, 18, no nie. No to są ludzie 30-40-letni jednak mimo wszystko. Też nie oszukujmy się, że na przykład rap jest jakimś młodym środkiem, jakimś super w ogóle wynalezionym przed chwilą, bo nie jest, bo ta kultura istnieje już bardzo długo. Więc taka świadomość albo takie po prostu zaakceptowanie tego, że nie da się ściągnąć po prostu samych młodych ludzi do teatru i że młodzi ludzie inspirują się też tym, co widzą u ludzi starszych <głos> naśladują pewne zachowania i paterny. E, trendy też migrują pomiędzy grupami wiekowymi. Nie jest też tak w tym momencie, że dany trend można zaaplikować. Oczywiście dzielimy sobie cały świat na generacje alfa, beta, zeta, x i, i tak dalej, ale tak naprawdę e, próbujemy, myślę, że wszyscy tutaj w teatrze zbudować pewną wspólnotę, która jednak e, wykracza poza jakieś kategorie wiekowe, że e, jakby nam też tutaj przy tym stole jest bliżej, i niezależnie od wieku, niż niektórym ludziom spoza tego środowiska z grup naszych rówieśników, tak mi się przynajmniej wydaje, więc... E, trochę jakby ta kategoria młodej fali e, myślę, że może nie być rozwiązaniem przepraszam bardzo, podchwytując ten mikrofon mówię, że wam się do niczego nie przydam e, ale trochę tak jest to znaczy, że to jest praca zbiorowa i nie można też e, zakładać, że przyjdzie nowa fala i z nią przyjdą nowi ludzie, bo to są ciągle ci sami ludzie, których musimy no do teatru zaprosić. Może wkrótce się przydasz, odpowiadając y, y, publicznie ze sceny na pytanie, czy lepiej być czy nie być, y, bo przygotowujesz Hamleta w czy Powszechnym, ale cieszę się, że ta nasza dyskusja, ta nasza rozmowa jednak przybrała pozytywny charakter, bo, bo jednak wszyscy martwicie się o tego widza, a nie tylko y, zajmujecie się y, środowiskowymi sprawami i problemami tymi i strukturalnymi, i y, proceduralnymi, i finansowymi, i, no i tymi różnymi y, plotkami i że nie tylko, y, nie tylko jesteście w tym błocie jak w spektaklu Lilla Weneda y, y, sprzed lat Michała Zadary. W którym bohaterki się taplały. Michał Walczak razem z nami, który pozytywnie przecież patrzy na teatr, i właśnie z taką nadzieją, z, z taką radością bardzo, ale wiecie co, myślę o tym o, po przyszłości, że tak z perspektywy produkcji, bo o tym nie mówimy, że coś się zmienia też w sposobie produkcji po pierwsze model romantyczny z takim pory, porywem, że tam nocne próby wiecie, tak. niechigniczny tryb pracy, tak. że od tego odchodzimy, to tak. zaczyna być bardzo ważne tak. co też sprawia pewne kłopoty bo czasami by się chciało tak zaszaleć, a trzeba się trzymać pewnych ram i granic i, i czasu i zdążać z premierami i tak dalej i to jest moim zdaniem coś nowego, ale ja z perspektywy muzycznego i komediowego, wrzuciłbym taki wątek, bo e, a propos kolonizacji, ja się po prostu obawiam jednego, że my e, coraz więcej mamy formatów i to w komedii, czy w teatrze muzycznym, po prostu przeszczepianych, tłumaczonych z zachodu, z teatru, który nad takimi spektaklami i scenariuszami pracuje po kilka lat. To są grane tytuły gwarantujące sukces dyrektorowi, Eee, widzowie też bardzo to lubią, szanują to są bardzo często dobre spektakle bardzo dobre historie, dobry materiał dla aktorów a my pracujemy często w modelu romantycznym produkcji, czyli tam w dwa miesiące w, w trzy miesiące, w miesiąc też, bo z dwa tygodnie można i ja nie wiem, czy y, sam się zastanawiam, bo lubię też tak szybko pracować, y, jak zrobić, żeby systemowo wzmacniać, zaczynając, nie wiem, od pomysłu i scenariusza, jakby czas pracy i taki rodzaj ewaluacji kolejnych wersji, konfrontacji, żeby potem ten efekt, który pokazujemy widzowi był trwały i został w repertuarze jak najdłużej, bo mi bardzo szkoda jest wielu spektakli, które mimo, że były świetne w jakimś pomyśle, ale za szybko zeszły, znam wiele osób, na przykład dramatopisarzy, dramatopisarek, które przestały pisać to dla teatru, z czego to też bo wynika? to było nietrwałe, nie było jakby systemu i na komedii czy muzykalu często najlepiej widać takie systemowe myślenie, bo ten widz nie daje się nabrać na takie tak. performatywne aspekty, tak. on potrzebuje historii, postaci mm -hmm. i wiecie, ja bym chciał więcej tego i myślę, tak. że gdyby z, z czego to wynika też się podspierać, tak tylko do końca wiecie, zaczynając od tekstu, bo ja też trochę z perspektywy dramatopisarza, myślę, że dużo się jednak wydarza w teatrze na poziomie tekstu, żeby tu popracować nad tym. I jak ja obserwuję tak. spektakl, to myślę, że często, no sorry, one nie są dobrze przygotowane na stronę tak. Że tam inne rzeczy nadrabiają. Aktorzy nadrabiają często wiele rzeczy. Reżyser nadrabia reżyserzy. Także no tu mam taki jakby dla nas wszystko... Jedno, jedno wtrąc, to... szybciutko, to wynika też z ekonomii. To znaczy, że... Bo ja, na przykład ja w tej chwili pracuję dwa lata nad spektaklem. I po prostu nie wyobrażam sobie innego w ogóle sposobu, bo tak szybko... No, wszystko jedno. E, chodzi po prostu o to, że jak byłam... E, Niezależnym Strzelcem, tak zwanym młodym reżyserem, to, to ja musiałam po prostu z czegoś żyć i musiałam co chwila trzaskać kolejne premiery i pracować w szybkim tempie, bo inaczej nie byłabym w stanie się utrzymać, więc to jest też kwestia po prostu, z którą trzeba się zmierzyć, jak, ale zgadzam się z tym, co mówisz. Już za chwilę kończymy nasze spotkanie w Teatrze Studio. Specjalne wydanie naszej audycji z okazji setnych urodzin, e, jedynki. Ale chciałabym, żeby jeszcze Kasia powiedziała trochę o teatrze, który tworzy, bo to jest też teatr opowiadający o Polsce, ale z takiej perspektywy domowej, z perspektywy naszych uczuć, emocji, czasem głęboko skrywanych gdzieś w domach. Opowiadasz o... E, o naszym psychologicznym podejściu do, do życia i też do spraw y, społecznych. Taki teatr cię interesuje. Ja myślę, że w ogóle rodzaj takiego teatru, żeby coś ci opowiadało jakąś inną perspektywę, to jest teatr, którego chyba wszyscy chcemy i używamy do tego różnych form. I Mogłabym się odnieść do tego, co ty Natalia mówiłaś o tym, Starożytnym teatrze greckim, tam bardzo chodziło o sprawę, że to nawet nie chodzi o formę. Formy się zmieniają, a my musimy gdzieś opowiadać te historie, które chcemy za pomocą elementów, które się do tego nadają. Czyli jeżeli opowiadamy o młodych ludziach, pojawią się szybkie relacje. Jeżeli opowiadamy o y, starszych ludziach, a są też tam młodzi, musimy połączyć te światy, tak jak łączymy się przy stole z rodziną. E, I też chciałam się odwołać do tego pytania o tych młodych. Ja miałam takie, taką anegdotę Powiedziała, powiedziała, z tego może wyjść anegdota po prostu, że na wiedzy o teatrze dowiedziałam się, że wszystkie studentki skolonizowały mnie jako Zetkę, którą nie jestem, że jestem ich, że opowiadamy te historie. A potem pojechałam do Kielc, bo tam robiliśmy spektakl dla dzieci i na bankiecie błąkała się taka pani lat 80. I jak myślałam, dlaczego ona się tak błąka z taką torebeczką? I ona szukała mnie i przyszła i powiedziała, powiedziano mi, że to pani... Ale ja chciałam się z panią zaprzyjaźnić i myślałam, że jest pani w moim wieku. Była strasznie skonfundowana w ogóle tym, że ja tak wyglądałam, bo obejrzałam mój spektakl i myślała, że to obejrzała? Cudzoziemkę Ziemkę. i myślała, że to opowiadała osoba w jej wieku. Ale to wspaniałe chyba. Wspaniały. I byłam tym spotkaniem byłam ogromnie poruszona, bo pani przyjechała ze, ze wsi pod Kielcami, bo zobaczyła w Teatrze Telewizji Cudzoziemkę po prostu, w paśmie, na jedynce i miała do tego dostęp. I dla mnie to było jakaś taka najbardziej, najbardziej wzruszające spotkanie chyba, bo też pokazało, że niezależnie od miejsca pochodzenia, niezależnie od tego, skąd opowiadamy, jeżeli opowiadamy historię o emocjach, nawet nie psychologicznych, to nie o to chodzi, chodzi o to, że wszyscy odczuwamy od teatru antycznego, te same porywy serca. I one zmieniają język, zmieniają formy, zmieniają się stosunki międzyludzkie. Ale jak na przykład się obejrzy taki film Tamte dni, tamte noce, to jest jak wyjęcie rozdziału z Michela Foucault o życiu seksualnym starożytnych Greków. To jest po prostu obraz stamtąd, że te wszystkie historie do nas wracają i, i my poszukujemy takich mitów, które nas prowadzą. Mitów, jakiejś historii, jakiejś takiej kanwy, na, za którą możemy podążyć. I takim czymś jest romantyzm w Polsce. I Nie to mamy innych to piękna puenta naszego spotkania. spotkania, które będziemy jeszcze w teatrze kontynuować. Całość do odsłuchania jutro na stronie Polskiego Radia, tak jak i słuchowisko. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł w reżyserii Julii Mark. A z nami byli i jeszcze zostają Katarzyna Minkowska. Natalia Korczakowska. Michał Zadara. Maciej Nowak. Kamil Białaszek i Michał Walczak. Żegnamy się ze słuchaczami programu pierwszego. Bardzo Państwu dziękujemy. I oczywiście zachęcamy Państwa nieustająco do tego, by wybierali się Państwo do teatrów. No tak. Urodziny Jedynki. Stulecie